Audycja Kadr podsumowanie roku 2018. Tak. Tym razem w formie osobnego odcinka, takiego osobnego, osobnego ponieważ mieliśmy tam parę rzeczy do, do omówienia. Mhm. W troszeczkę zmienionej e, liście kategorii, ponieważ. 12 teraz jest. Tak, jest 12, czyli jedna, jedna została usunięta totalnie, a, a, jedna, a dwie zostały złączone. Dokładnie, tak. I co, nie będziemy tutaj szczególnie dużo się rozwodzić, nad tym przejdziemy zaraz do pierwszej, pie, pierwszej z tych kategorii, ale może najpierw tak króciutko podsumowanie, jaki to był rok dla Ciebie pod kątem komiksowym. Spoko. <śmiech> Tylko spokojnie. Nie, siadło, był, był bardzo fajny. były fajne imprezy komiksowe, były na pewno wspaniałe imprezy komiksowe, które przegapiłem i nie ukrywam, że chciałbym się wybrać e, i na komiksową Warszawę i chciałbym się wybrać na Niech Żyje Komiks e, i bardzo chciałbym się wybrać na Rumia Comic Con, no ale oczywiście e, finansowo nie zawsze jestem w stanie to, to zrobić. Mm -hmm. Dużo, dużo dobrych, nowych rzeczy. Było bardzo fajnie. Dobry rok. No, u mnie można powiedzieć, że. Spadły nam wyświetlenia. <laughs> Ojo, oj, no, Muszę powiedzieć, że tak, że jeśli chodzi o jeżdżenie po imprezach komiksowych, to to był zdecydowanie gorszy rok dla mnie niż 2017 z różnych powodów. No, MFK ominąłem, więc ta, ta, tą wisienkę na torcie. No i chciałbym to zdecydowanie zmienić w, w roku przyszłym już obecnym, kiedy, kiedy w zasadzie ten odcinek w będzie. No to w tym w obecnym. No ale to wiadomo nie, nie wszystko ode, ode mnie do końca zależy. Natomiast jeśli chodzi o kwestię komiksową, to muszę powiedzieć, że tak dobrze, to, to ja nie pamiętam, żebym miał jakoś wcześniej, bo strasznie, strasznie dużo komiksów przybyło mi do, do yy kolekcji, kurczę, ta, ta linia Vertigo, Tegmontu, wydawnictwo Kabu i, i wiele, wiele innych rzeczy, które się pojawiły w tym roku, albo e, rozszerzyły swoją działalność w tym roku, no to no, och, kurczę, portfel płacze nieustannie, non-stop, na koncie już prawie nic nie ma, a wygląda na to, że 20, nie, że będzie jeszcze W 2019 no, lepiej nie będzie. Znaczy w sensie dla konta. Bo to, że strasznie dużo fajnych komiksów będzie wychodziło, to, to tylko może nas cieszyć. No ale co, przejdźmy do już tego podsumowania 2018 roku. Kategoria numer 1. I będzie to najlepszy pojedynczy album z Polski. I tutaj było, no nie, nie ukrywam, dużo, sporo kandydatów, naprawdę mocna kategoria w tym roku, ale tak na dobrą sprawę, jak dla mnie przynajmniej, między dwoma wydawnictwami się rozegrała gra. Mm -hmm. I to było wydawnictwo komiksowe oraz Kultura Gniewu. Mm -hmm. Z tym takim rodzyneczkiem, który chciałbym wyróżnić, czyli Nastyo od e, Timofa. Mm -hmm. Ale dla mnie absolutnym komiksem numer jeden tego roku jest Ta Małpa Poszła do Nieba. Tak, to jeden z trzech, o których chciałbym powiedzieć w tej kategorii. E, bardzo duże wrażenie no, na nas zrobił, pamiętam, że to było ten sam moment wydania, co w trzech księgach. No, tak? e, bardzo, bardzo dobry komiks, bardzo wzruszający i dający dużo do myślenia, bo jednak, jeśli. No minęło już trochę czasu, prawda, odkąd, odkąd komiks się ukazał. A, a dalej patrząc powiedzmy po półce jak widzisz ten tytuł i pamiętasz, że cię ten komik zruszał, to znaczy, że, że coś w tym jest. I tutaj autorka Gosia Kulik stworzyła niesamowitą historię pełną wielu, wie, wielu warstw, które, do których trzeba dojść i się doszukać. Tutaj bardzo nas cieszy, że Gosia Kulik jest absolwentką katowickiego SP. Więc wątek nasz tutaj śląski się pojawia, ale nie tylko dlatego go wyróżniamy, aczkolwiek o drugim komiksie, którym, o którym chciałbym coś powiedzieć za moment, momencik też jest wątek katowicki. To bardzo silny, ale tak, ale jak dla mnie zdecydowanie e, ta, małpa, ta, ta małpa poszła do nieba, to jest absolutny numer jeden tego roku i nie, chyba nic nie, nie zrobiło na mnie aż tak wielkiego wrażenia e, jak, jak ten komiks. Natomiast ta druga rzecz, o której chciałem wspomnieć, to, jest obie, to są obiecanki. Mm -hmm. Obiecanki, które no, wow, no te też, też po prostu wow. Tutaj Agnieszka Świętek, debiutantka, kurczę, no to co ona zrobi, jak już się rozkręci tak na dobrą sprawę. I jeszcze w tym roku wyszedł Rufus, tak. który, który też był bardzo, bardzo fajnym komiksem. Mm -hmm. I, te, I też sporo rzeczy z zinowych się autorka udzielała i na Instagramie ostatnio też, też bardzo mocno Mhm. Rysunek z gołębiami i trzepakiem jest, jest przewspaniały. Dokładnie tak. Obiecanki to jest te, taki mój numer dwa tego roku. Też mój numer dwa, mhm. ale powinien mieć chyba osobną kategorię, bo w tym roku, jeśli ktoś e, z niekomiksowych znajomych mnie pytał, co warto przeczytać, e, to prędzej bym polecił Obiecanki, niż Ta Małpa Poszła do Nieba, mhm. bo wydaje mi się, że Ta Małpa Poszła do Nieba jest... E, Język jest bardziej przystępny dla komiksiarzy jak już, znaczy kurczę, on jest przystępny dla wszystkich oczywiście, mhm. ale obiecanki są takim w stu stricte komiksem. A w przypadku ta małpa poszła do nieba masz bardzo taki uh, artystyczny układ, y, planż, można powiedzieć, mhm. uh, więc y, przyswojenie tego wydaje mi się, że wymaga większego obycia z medium, tak bym to określił. No, tak, okay, ja, ale obiecanki też. Tak, nie, ja, ja, ja, się, ja się zgodzę. Piękne. A na trzecim miejscu co byś dał? W tej Dla mnie to było jednak ten ta Janina Szubur, również mm -hmm. wydawnictwo komiksowe. Tutaj Daniel Chmielewski na podstawie Powieść. publikacji Olgi Tokarczuk. Tak właśnie brakło mi, brakło mi tego jednego słowa. A, może ta trochę, trochę, powiedzmy, interaktywność z zabawą, formą jeszcze dodatkowo się do tego przyłożyła, plus dystopia przedstawiona w komiksie i bardzo fajne podejście do mitów zrobiły na mnie duże wrażenie. Więc w sumie, no, bardzo mi się podoba. To byłby twój numer trzeci. U mnie, u mnie takim najniższym stopniem podium byłby pan Żarówka. Gdyż, mhm. gdyż, ponieważ no, stworzyć, to, to można powiedzieć, też debiut, jeśli chodzi o komiksy Wojtka Wawrzyka. I stworzyć, no, 500, tam, oj, tam jest kilkaset stron, to jest strasznie gruby komiks, tak zajmującej, tak wciągającej, tak fajnie napisanej historii o panu żarówce. Tak, na, dobry, na dobrą sprawę, czyli o chłopaku, który odkrywa w sobie umiejętność świecenia i przyglądamy się jego życiu pełno, pełnemu właśnie takich y, alegorii, odniesień. No, bardzo fajna rzecz i tutaj też chciałbym powiedzieć, że jakość publikacji od Kultury Gniewu też była bardzo fajna, bo i te ciemne strony z każdej, z każdej z, y, każdej strony, że się tak powtórzę. No, no, no, nie, no. Bardzo, bardzo fajnie to wyglądało. Te, tani był ten komiks i, i no naprawdę ale nie, nie. Te, no, ta, nie, nie, no, no Cena ma znaczenie jeszcze przy takim spodziewałem się przy takiej objętości jednak wyższej ceny, a zostałem pozytywnie zaskoczony już prze przez to, ale która jeszcze, jeszcze mocniej mnie utwierdziła w przekonaniu, że naprawdę warto było, super rzecz i to, to będzie mój brązowy medal w tym roku, mm -hmm. w tej kategorii. A jeszcze jakieś wyróżnienia? Coś, coś ci przychodzi do głowy? Na pewno by coś się znalazło, bo jakby mm, coraz więcej tych rzeczy i, i my czytamy, mhm. n, n, nie ma co ukrywać, że na to też wpływa. E, mhm. i, ile polskich rzeczy mamy możliwość czyta, czytania i to, że liczba tych komiksów się zwiększa z roku na rok, ale pozostałbym przy tych, przy tych trzech, które teraz no znaczy łącznie czterech oczywiście mhm. A, i wspomnianym Nacjolow tak, które wymieniliśmy Dobrze, no to ja jeszcze tylko tak w, ra w ramach takiego małego uzupełnienia tego... jeszcze przy zinach powiemy trochę o polskich komiksach Otóż to, to, więc... to natomiast najlepsza e, druga kategoria najlepsza seria polska i tutaj można powiedzieć nie bez kozery, że zdecydowanie mniejsze pole manewru mamy, ponieważ chyba jednak w serię jeszcze polscy twórcy tak chętnie nie idą, jak... Tak samo jak my też nie weszliśmy za bardzo, nie, bo mhm. wiesz, są rzeczy, które e, chciałbym bardziej sprawdzić, e, czyli tam majej minizaury na przykład, e, bo te ogólnie komiksy z konkursu Janusza Hristy mhm. e, dobrze się trzymają, z tego, z tego co widzę, są regularnie wydawane, prawda? Mhm. E, ale no, to jest dla mnie jakby taki cel na przyszły rok. Okej. Okay. Więc. Ale wracając jakby do, do um, komiksów, które chcieliśmy wyróżnić w tej kategorii. Mm, tutaj a, chyba się znowu zgadzamy. Tak, tutaj te też się zgadzamy. Jest to Bradl, Tobiasz Piątkowski, Marek e, Oleksicki i no tak samo jak mówiliśmy przy recenzji trzeciego tomu, e, szkoda, że jeden rocznie. Znaczy oczywiście to, no, rozumiem to, to jest zrozumiałe powołu? i nie ma w tym nic złego i dobrze, że w ogóle się ukazuje, natomiast jakby wychodziły dwa razy w roku to uważam, że byłoby bardzo, bardzo fajnie. Tymczasem tom trzeci potwierdził bardzo wysoką dyspozycję twórców, świetnie się to czytało, jeszcze lepiej się to przeglądało ponieważ Marek Olesiński jest naprawdę mega utalentowanym artystą no, dla mnie bezkonkurencyjne, jeśli chodzi o serię może też trochę z tego powodu że na przykład trzeci tom niesłychanych losów Iwana Kotowicza troszkę mnie rozczarowało mm -hmm. więc tutaj wyróżniam zdecydowanie Bradla hmm, czy masz jakiś numer dwa w tej kategorii? bajka na końcu świata świetnie, znowu się zgadzamy <laughs> jak to miło z twojej strony, że wskazujesz to co ja i na odwrót, bajka na końcu świata Marcina Podolca, mm -hmm. tutaj jeśli dobrze liczę, ale możesz mnie sprawdzić szybko dwa tomy w tym roku się ukazały i no, cały czas trzyma, trzyma poziom. Jest to rzecz taka nieoczywista, bo... To znaczy drugi tom się ukazał w listopadzie Ach, 2017, trójeczka się ukazała w maju. Mm -hmm, no to jednak jeden tą w tym roku, ale zapewne ten drugi dopiero ogarnąłem w, w 2018. No bo ba bardzo możliwe, ale czwarty już w lutym. Mm -hmm, no to czekam zdecydowanie i bajka na końcu świata cały czas pozytywnie zaskakuje tym, jak można zrobić postapokaliptyczną fajną historię dla dzieci tak na dobrą mm -hmm. sprawę, ponieważ zdecydowanie jest to rzecz dla młodszego odbiorcy, bardzo fajnie prowadzeni bohaterowie, świetne rysunki i no czego chcieć więcej. Ja jestem absolutnie zachwycony tym, jak bajka na końcu świata się rozwija, bardzo fajna, bardzo mocna pozycja w krótkich gadkach od kultury gniewu. No i cóż, i oby tak dalej. No a w przyszłym roku mam nadzieję, że będziemy mogli wymienić wydział siódmy w serii. No ponieważ no jeden numer to jeszcze za mało, żeby, żeby oceniać serię, prawda? Mhm. Tak, tak, w momencie, w którym nagrywamy ten drugi zeszycik jest jeszcze w zapowiedziach. No ale czekamy na niego zdecydowanie i o, być może w przyszłym roku tak jak Andrzej powiedział będzie, będzie seria wyróżniona ale nie przesądzajmy. E, czy jeszcze w tej kategorii coś byś wymienił jako numer 3? Nic co chyba znaczy no bo wiadomo też e, czy ty Magi Mistrz ostatni w tym roku wyszedł? E, tak jak najbardziej. Ale to traktuje jako wznowienie więc mhm. to wiesz, po, powinniśmy zrobić jeszcze kategorię e, Hall najlepsze of Fame. gdzie byliśmy, Najlepsze wznowienie? Nie, no nie, bo to, no to nie. E, tak Hellboy by wygrał wtedy. No chyba, że polskie to to wtedy nie. To, mhm. no, wtedy na pewno by nie wygrała angielska wersja Kajka i Kokosza. No nie. E, bo to tak, miało swoje przejścia. To co, dalej przechodzimy. Tak, kolejna kategoria. Najlepszy komiks niezależny łamany przez Zin. Mhm. Ponieważ Zin i komiks niezależnie. Jest Ten... różnie, jest różnie, Dokładnie. Wiem o co chodzi. De Definicje są bardzo płynne. Dla mnie zdecydowanym numerem jeden w tej kategorii, chociaż nie wypisałem go jako pierwszego na kartecce, jest dziewiąty numer bicepsa. Mhm. To jest rzecz, która mnie po prostu wyrwała z butów i, i nic na mnie ta, aż tak dużego wrażenia nie zrobiło jak, jak dziewiąty biceps. Ja się bardzo cieszę, że wydawnictwo Aty postanowiło wznowić działalność i, I, nie umrzeć. i zaserwowało nam coś tak, tak dobrego. Okładka cudowna, przecudowna. Mam to zresztą gdzieś tu przy sobie. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Okładka jest po prostu przecudowna, ja mogę na nią patrzeć godzinami i ona mi się totalnie nie znudzi. W środku... że to piękne nawiązanie do klasycznego obrazu przecież, nie? Dokładnie, tutaj Filip Myszkowski odwalił jak zwykle kawałek bardzo dobrej roboty, natomiast w środku, no przecież jakby nie patrzeć ile, ile tu jest ponad... Same dobre rzeczy. Ponad 130 stron blisko, 140 stron naprawdę wyśmienitych rzeczy M mój faworyt do, do złotych kurczaków. Andrzej, wierz. ja się nie wypowiadam, bo nie <grym mogę. <grym> Zaraz, ci tam kopertę podsunę. Natomiast co jest w Twoim z innym roku? Znaczy, Jednym z innym niezależnie. Ciężko powiedzieć, bo biceps jest dla mnie bardzo, bardzo ważny i mam nadzieję, że niedługo, znaczy, że za niedługo doczekamy się numeru 10. Znaczy. Nawet informacje, że ten numer 10 będzie mhm. i możemy czekać tak naprawdę, bo jeśli znowu będzie ten sam poziom, to, to już jest wystarczająca zachęta. E, bardzo się cieszę z tego, że kolejny komiks KRL-a spełnił pokładane w nim oczekiwania, mhm. e, dlatego Turbo Lechici też według mnie powinni się znaleźć na tym miejscu honorowym no Turbo to, to była publikacja, przy której naprawdę zdrowo można było się pośmiać. Ja, ja cały czas uważam, że scena rozmowy głównego bohatera z synem to jest absolutne mistrzostwo komiksu roku 2018. Ogólnie to jest mistrzostwo dla dialogistów. to I co, co tam w tle też widać no, w, ty, w, ty, w tych scenach. No, no super, po prostu strasznie się dobrze u, u, ubawiłem i mm, spodziewałem się czegoś na miarę furkota a dostałem coś dużo lepszego a sam furkot też już był bardzo fajny więc mm -hmm. no, można sobie wyobrazić jak wysoki poziom mają turbo i czekamy na kolejną odsłonę bo, bo zdecydowanie mm, rozpaliło to oczekiwania. Y numer 3 jakiś, jakiś pasażer pasażer A to nie świeża rzecz no świeża jak świeża wyszła w łodzi nie to mm -hmm. że człowiek po prostu ominął stoisko jakimś cudem mm -hmm. e, to, to jest druga sprawa świeża o tyle że mówiliśmy o tym dwa odcinki temu mówiliśmy my Andrzej akurat bo Krzysiek jeszcze wtedy go nie przeczytał mm -hmm. e, no więc no, żeby się nie, żeby nie powtarzać tego podobał mi się tak i uważam że, że zasługuje na to miejsce i skoro to jest początek większej historii, to tym bardziej czekam na kontynuację. A tobie jak siad? Mm, to, siad, siad, bardzo i faktycznie, tak jak mówiłeś, rysunkowo, rysunkowo naprawdę super. Aczkolwiek jeśli chodzi o mój numer 3, o mój brązowy medal w tej kategorii, to by było Dolores chyba. E, mm -hmm. Bo to też było mega pozytywne zaskoczenie. Dlatego nazwaliśmy to komiks niezależny. Tak, me Mega pozytywne zaskoczenie, że można tak dobrze wydać, tak fajny, fajną rzecz, która tak na dobrą sprawę jest no, nieprzyczepiona do żadnego wydawnictwa i Dolores świetnie mi się czytało, jeszcze, jeszcze lepiej mi się oglądało, a można pomyśleć, że to jest rzecz, którą wcale nie planowałem nabyć. To się znalazło na liście zakupów w momencie, w którym zauważyłem, że ok, mam te 20 zł dodatkowej na co by to wydać i okazuje się, że to jest jedna z najfajniejszych rzeczy jeśli chodzi o Niezal z zeszłego roku, którą przeczytałem i zdecydowanie bardzo mocno polecam. Kolejna kategoria najlepszy komiks z Europy i tutaj już bez podziału na serię i nie serię, ponieważ musielibyśmy to naprawdę zdrowo rozwodnić każdą z kategorii i tutaj wymieniamy wszystko jak leci. Mm. Ale mimo wszystko bym zaczął tak. od Tylera Crossa. A jednak. To, tak tu, nie do... to tutaj się nie zgadzamy, jeśli chodzi o numer ale jeden. Ale również byś wymienił. Znaczy, bo tu, tu nie, nie chcę robić, że numer jeden, numer mm. dwa i tak dalej, bo mm, <śmiech> jest, wiesz, ciężko jest porównywać budyń z Bigosem. Obie rzeczy bardzo lubię. Mm. Ale. No, różnią się między sobą, prawda? Mhm, tak. Tyler Cross jest e, przepięknie opowiedzianą, przepięknie zilustrowaną, napisaną, e, wydaną. Wydaną, tak. I, bo uparłem się na, na rodzaj z wydaną, a chodziło mi o to, że jest świetnym komiksem e, przygodowym akcji. Mhm. I nie da się tego porównać do tego, co tutaj mm, mamy właśnie jeszcze w tej kategorii. Ale bawiłem się, bawiłem się przy nim świetnie Tak tutaj można... i czekam na ten trzeci tom, jakby jutro miało nie być. Oj, no tutaj czekamy obaj, bo no to już coraz bliżej, coraz bliżej. To z tego co pamiętam na Rumie, ma być gotowy trzeci tom? Tak. No to czekam, czekam i kolejny powód, żeby się tam stawić. Natomiast ja chciałbym bardzo mocno wyróżnić Piękną Ciemność od wydawnictwa Kultura Gniewu autorzy o nazwiskach, które pewnie zaraz bardzo potężnie przekręcę czyli Keras oraz Wellman i to jest bardzo pozytywne zaskoczenie i swoisty, jak dla mnie dowód na to, że recenzje wciąż mają jakieś znaczenie w dzisiejszych czasach, ponieważ gdyby nie to, że komiks ten po prostu był chwalony z każdej możliwej strony to ja bym się nie zdecydował po niego sięgnąć sięgnąłem no i proszę jest w podsumowaniu roku jako jedna z, z najlepszych rzeczy jakie przeczytałem e, zdecydowanie m, bardzo pozytywne zaskoczenie jeśli chodzi o fabułę tego komiksu ponieważ Piękna Ciemność nie była w żadnym odcinku z, z pod, podcastu e, omówiona w żaden sposób ze względu na to że mam ten komiks od dwóch tygodni w domu dopiero mniej więcej bo tu już przed świętami się pojawił i no, zrobił bardzo wielkie bardzo pozytywne wrażenie nietypową formą opowiedzenia, historii, bo z jednej strony mamy tutaj takie kolorowe, we, wesołe, magiczne, dziwne stworki, a z drugiej strony jest tu też taki element bardzo mroczny, mhm. który mocno daje do myślenia, a całość jest przesudownie narysowana i ja zakochałem się w tym komiksie, już go zostawiam, bowiem, że go chcesz pożyczyć. E, tak, chcę go pożyczyć, żeby go przeczytać jeszcze raz. E, pierwszy raz go czytałem po tym, jak e... Zawsze mnie bawi to określenie. Joachim z szafy mi go e, po, polecił mhm. e, i, i się nie zawiodłem, No tylko musiałem oddać, bo biblioteka, e, ale prędzej czy później na pewno e, wyląduje na mojej półce i zrobił na mnie też kolosalne wrażenie. Natomiast jako takie, powiedzmy, naj... jeszcze większe pozytywne zaskoczenie, jeśli chodzi o tą kategorię, to powiedziałbym, twierdzi Pereira z wydawnictwa Mucha Comics. Zaskoczenie o tyle duże, bo kto by się spodziewał, że Mucha Comics sięgnie po coś portugalskiego. Tutaj um, mamy komiks autorstwa Pier, Pierre-Enriego Gomonta, ale, ale o Portugalii. I um, no. Powiem tak, że Mucha wydała w tym roku dwa takie komiksy, drugim były Wampiry. Oba mi się podobały, ale twierdzi Pereira to było takie wow. Bo mm, opis sugerował, że nie będzie to nic aż tak fajnego, a okazuje się, że e, lektura była mega wciągająca. Ja absolutnie uwielbiam rysunki w tym komiksie. To jest coś przecudownego. Historia z kolei jest opowiedziana sprawnie, fajnie, w taki interesujący sposób bardzo zależało mi na tym żeby jak naj, naj, najszybciej przeczytać ten komiks, ponieważ tak mocno mnie wciągnął. Fajne wydanie niezbyt wysoka cena jak na taką jakość no, jeżeli Mucha Komiks ma zamiar dalej publikować tego typu rzeczy to ja nie mam absolutnie nic przeciwko bo nie dość, że fajnie odeszli od tej swojej standardowej oferty marvelowo, imageowo amerykańskiej jeszcze w dodatku dali coś tak fajnego, więc jako mm, może nie zdecydowanie najlepszy komiks, jaki przeczytałem w, tym, w ubiegłym roku, ale jako rzecz, która naj, była największym pozytywnym zaskoczeniem, to też stwierdziłem, że twierdzi Pereira, trzeba, trzeba wyróżnić. Ja tak samo bym wyróżnił coś, o czym rozmawialiśmy w ostatnim odcinku, czyli Pijaka, e, za, e, za złożoność e, narracji, za podejście do tematu, za kolory, za wydanie tutaj też dla Nonstop Comics. Naprawdę, naprawdę świetna rzecz. Mhm. A tutaj Nonstop Comics pokazuje kolejny raz, że potrafi fajnie wydać i jak najbardziej wygrze wygrzebać z tej wielkiej, przepasnej oferty naprawdę fajne rzeczy, których jeszcze w Polsce nie było. Mhm. Przechodzimy do kolejnej kategorii. Jest to najlepsza manga. To jest dla nas kategoria dość ciężka, ponieważ przeczytaliśmy 3,5 mangi w ubiegłym roku. No ja dwie. No ja, ja dwie, dwie, czekaj, trzy i pół? Więc no tutaj ciężko coś konkretnego tak wyróżnić, ale myślę, że chłopaki z XX wieku od wydawnictwa Hanami, myślę, że śmiało można powiedzieć, że jest to jedna z fajniejszych mang, jaka wyszła w ostatnim roku, chociaż oferta mangowa w Polsce jest nieprzepasna, bo, znaczy jest ogromna i ja tego nie ogarniam totalnie. E, oprócz chłopaków z XX wieku Czytam na bieżąco dziewczyny w Krainie Przeklętych Też bardzo fajna rzecz I, I koniec man, który i, I Dragon Ball Super, które hmm. eee jest. No jest. No, no z jest. obowiązku kolekcjonerskiego Krzysiek je zbiera. Dokładnie tak i sobie postanowiłem nadrobić atak ty tytanów i idzie mi to bardzo powoli i to jest koniec mojego kontaktu z mangami, jeśli chodzi o rok ubiegły, ale mm, wyróżnić coś trzeba, wyróżnić wręcz należy, bo chłopaki z XX wieku bardzo fajna rzecz i wydawnictwo Hanami kolejny raz pokazało, że naprawdę daje radę w... A Hanami w ciemno. To też... Tak, tak, zdecydowanie, bo czekam na K2, na K, od mm -hmm. Od wydawnictwa mm -hmm. Hanami, które troszeczkę się opóźni i będzie w styczniu. I czekam. A jeszcze sagę winlandzką czytam. O, ale to, to też. Um, ale to raczej nie do wyróżnienia z tego, nie, co Nie, o tym nie, <śmiech> <śmiech> <śmiech> <śmiech> Może nie, nie do wyróżnienia, ale wciąż, wciąż trwam przy tej serii i czekam na kolejny tom. Ale chłopak z XX wieku zdecydowanie i w ciemno polecam. Mm -hmm. I teraz przejdziemy do kolejnej kategorii, to jest najlepszy pojedynczy album z oceanu i tutaj musimy tak jak w ubiegłym roku przypomnieć, że z oceanu mamy na myśli obie Ameryki, a nie tylko tą północną. I pewnie byłaby też to, musimy jakoś, kurczyć już drugi rok nad tym myślimy, bo na przykład co jakby ktoś z Afryki napisał ekstremalnie dobry komiks, znaczy to też ocean nas oddziela, jak pojedziesz od jednej strony, ale... No, zrobilibyśmy kategorię najlepszy komiks z Zamorza Śródziemnego i no. czy, czy coś wtedy A i wtedy Rosjanie, i problem. No cóż, no cóż. <głos> Chyba trzeba będzie wiesz, po prostu zrobić y, serię i album niepolski i po prostu dać tam więcej rzeczy. Okej, okay. to pomyślimy następnym razem. Natomiast. W tym roku jeszcze mamy kategorię brzmiącą tak jak, tak jak się nazywa i naj, najlepszy pojedynczy album z oceanu. I tutaj ja chciałbym wy, wyróżnić zaćmienie z wydawnictwa Mucha Comics, e, czyli The Fade Out w oryginale. I tutaj duet Ed Brubaker i Sean Phillips w najlepszym możliwym wydaniu. Komiks... E, opublikowany w całości w jednym tomie, takim solidnym, powiększony format. Mamy tutaj przełożenie wydania deluxe, oryginalnego i dlatego też mamy trochę dodatków. Sama historia jest naprawdę fajna. Jak dla mnie, to tutaj może fani kryminala się strasznie zdziwią, ale dla mnie to jest zdecydowanie najlepsza rzecz w dorobku tego duetu. Chociaż na kryminala, nie ukrywam, też czekam, bo jest to kawałek fajnego, fajnego komiksu. Ale zaśmienie było dla mnie takim wielkim zaskoczeniem. Znowu pozytywne zaskoczenie to od razu plus jeden do wyróżnienia w podsumowaniu roku, ponieważ Brubaker <głos> um, pokazał, że w klimacie tego Hollywood z początku ubiegłego wieku czuje się jak ryba w wodzie. Widać, widać to zajaranie tematem po nim i historia, która um, może... Może można było ją troszeczkę skrócić, ale i tak pomimo tego, że ma 12 rozdziałów, jest cały czas trzymająca w napięciu, potrafi zaskoczyć. Te postacie są bardzo wyraziste, bardzo ciekawe. Zakończenie, y, finał komiksu no nie jest w ogóle do przewidzenia, y, ponieważ y, no są takie komiksy, które widać, w którym momencie one zaczynają być już bardzo y, jasne. Natomiast tutaj Brubakerowi Baker, udało się uniknąć takich banałów. Bardzo fajnie mi się to czytało, jeszcze lepiej się przeglądało i zdecydowanie zasłużyło to na wyróżnienie. A ty co byś wskazał? Mord Cinder, mhm. który komiksem nowym nie jest, nie. ale pierwszy raz przedstawionym w Polsce. Tak też już opowiadałem przy... Recenzowaniu tego tytułu zrobił na mnie niesamowite wrażenie tym klimatem, sposobem rysowania, to jak bardzo się te e, rysunki, pozostając spójne, różniły między sobą. A, I do tej pory wracam po kawałku sobie, od, odświeżam cały czas Morta Cinder'a. Zrobił naprawdę na mnie kosmiczne wrażenie. Mhm. I taka no ciężka klasyka. Mhm. I to dosłownie ciężka, bo duży, duży format, twardo oprawa. No, no, no to prawda. No, no, y, zaśmienie też, duży format, twardo oprawa i strasznie duża ilość stron. Bar bardzo jesteśmy zadowoleni z tego, że tak fajnie wydane komiksy się ukazują, ale z drugiej strony jednak ten strasznie dużo zabiera miejsca spółki, nie? Jakby tak te wszystkie okładki powyrywać i wypierdzielić w cholerę, to aż połowa miejsca by się. No na pewno. Mhm. Ale cóż, jedni lubią, tak, inni lubią, tak. Ja jeszcze w tej kategorii chciałbym wyróżnić, chociaż to nie jest znowu jakiś najlepszy komiks, jaki przeczytałem w tym roku, ale strasznie się cieszę, że się wreszcie ukazał, czyli Kontrakt Judasza. Na stoletni Tytani. Kontrakt Judasza jest to jeden z tomów wielkiej kolekcji komiksów DC. Bardzo fajna rzecz, klasyka amerykańskiego, trykociarskiego komiksu, która troszeczkę się zastarzała, ale na pewno nie tak, jak na przykład kryzys na nieskończonych ziemiach, który jest nieczytelny w, w, no, no w czasach dzisiejszych, a, a kontrakt Judasza wciąż jest historią, która naprawdę potrafi od, oddziałać na, na czytelnika. A jeżeli cały ten run e, by, się z, z, by się udało kiedyś powiedzmy, wydać po polsku, to byłoby jeszcze lepiej, bo w, Wolfman bo... i Perez tam zrobili kawą. Tam jest fajnego najlepsza komiksu. historia w ogóle z tytanami, czyli... Titan's Hand. Pamiętam jak się pojawił jakiś zbiorczy, że Titan's Hand to prawie się ten, prawie się osrałem, tak mm -hmm. naprawdę. Okazało się, że to jakiś nowy szajs jest. Przeczytałem to, bo myślałem, że jakoś nawiązuje. O, tragedia. Stary Titan's Hand, który był jakoś na jak seria zmieniała nazwę, w ogóle znalezienie tych numerów po nazwach jest już problematyczne tak naprawdę, bo wygląda jakby było wydawane niechronologicznie, ale historia robi wielkie wrażenie. Wracając do tego, o czym rozmawiamy teraz, Judas Contract, chyba największy klasyk jeśli chodzi o młodych tytanów. No i cały czas dobra historia, jest w niej Deathstroke, który jest najważniejszy, więc... Dokładnie. Kolejna kategoria, czyli najlepsza seria z Oceanu wydana w Polsce i ja tutaj Pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy przy wypisywaniu typów do tej kategorii, to było BBPO. I tu bym się z tobą zgodził, bo Hellboya bym traktował jako wznowienie, mm -hmm. a BBPO w takiej formie pierwszy raz się w Polsce ukazuje. Tak, i tutaj taka mała ciekawostka, jako planowaliśmy początkowo ten odcinek w formie wideo, ale ostatecznie stwierdziliśmy, że... Że no, BBPO się nie zmieści w kadrze. Także, no z tego właśnie powodu. I mam przy sobie pudło komiksów, które do, do, tego, filmu, do tego odcinka wideo miało zostać użyte i mam tutaj drugi tom BBPO Polski czyli pierwszą odsłonę Plagi Żab -y ponieważ mm -hmm. jak dla mnie od Plagi Żab -y ta seria się rozpoczęła tak na dobrą sprawę ten pierwszy tom był fajny ale od Plagi Żab -y jest totalna miłość jeśli chodzi o mnie wobec tej serii no no i super super sprawa czekam aż tom piątym mi przyjdzie kurierem lada moment mam nadzieję nie interesuje mnie że wczoraj było święto ruchy kurde no i to, to był mój pierwszy typ jeśli chodzi o najlepszą serię. Natomiast e, u ciebie? Bebe, poczekaj, co, co mi się tam e, jeszcze podobało. To nie wychodzi. Do, dokończę a ja się jeszcze tym bardziej zastanowię oprócz dobrze. tego co mam wspólnie wypisanego. Mhm, dobrze no to kolejna rzecz w, te, w tej kategorii którą też bez większego zastanowienia e, się wypisałem to jest oczywiście Invincible i ponownie to, że sięgnęli wreszcie, że ktoś sięgnął po niezwyciężonego, to już mnie ucieszyło niesamowicie. Natomiast gdy komiks wyszedł, już wyszły dwa tomy w Polsce i przypomniałem sobie jak cholernie dobrym komiksem był, był jest dalej Invincible, no to nie było, nie było nawet chwili na zastanowienie się i też wypisałem sobie ten komiks do grona nominowanych. Ale tutaj też miałeś już ile tomów? Dwa? No, są, tak, dwa, tak, już są dwa. Bo Ja się bardzo zastanawiałem nad wpisaniem e, też komiksu, który zawsze mówiłem, że powinien w końcu zostać wydany w Polsce, bo mam po angielsku wszystko. Mm -hmm. e, I to byłby Sweet Tooth, który został mm -hmm. e, wydany w Polsce jako Łasuch, bo uważam, że jest wspaniałą serią. Mm -hmm. No i byłby to Zbir. Tylko, że nie wiem czy traktować zbiór jako serię, jak póki co jest jeden tom. Ale, ale tak czy siak Zbir jest, zawierający, jest zawierający rzeczy, których Taurus nie zdążył, nie zdążył wydać. Niestety, niestety nie zdążył. Stety Non-Stop Comics wznawia to w wersji bibliotecznej Dark Horsea, można powiedzieć. No, o takich omnibusach. I Zbir jest wspaniałą serią. I powiem, że na półce prezentuje się lepiej niż Hellboy czy BBPO, bo jest tam wiesz. No hmm. wiem jak wygląda, jak do, wygląda dokładnie jak Dark jest, jest, ob, jest obwolutka, jest pod tą obwolutką mamy grafikę i w ogóle nie tak jak na przykład w DC Deluxe, czyli czarne pseudopłótno i no, m, też bym się zastanawiał nad włączeniem Gnata, nie Gnata, zbiera do, do tej kategorii, <grym> no, ale no. ze względu na to, że jestem le, Leser i Lamer i nie mam czasu i nie przeczytałem jeszcze tego komiksu, to tylko się zastanawiałem. Ale skoro o Gnacie mowa, to też właśnie Gnata chciałbym wyróżnić jako taką kolejną rzecz i znowu Egmont i znowu grube wydania w twardej oprawie mm -hmm. jako taka rzecz która wreszcie zawitała do Polski zawitała jeszcze w 2017 ale ja uwielbiam całość tej serii zarówno drugi tom zarówno trzeci tom który ukazały się w 2018 jak i spin off z Rose no super rzecz i oby oby jak najwięcej takich komiksów i co i no jeszcze jedną, jeszcze jedną <głos> serię jeśli mogę bo widzę że tak ma, ma, Nie, bo ja, ja mało, masz, mało masz typów do, do tej kategorii Do, te, aś, do tej tak? kategorii, tak z wyjątkiem mm -hmm. tych dwóch co teraz wymieniłem to to rzeczywiście mm -hmm. no to ja jeszcze chciałbym wyróżnić serię amulet od wydawnictwa planeta komiksów gdzie Kazuki Buishi czyli e, Amerykanin japońskiego pochodzenia no też odwala kawał świetnej roboty dostaliśmy w tym roku już do czwartego tomu dojechała ta seria z tego co wiem w Stanach ona ma się zakończyć na dziewięciu albo dziesięciu tutaj Citation Needed czy jak, to się tam, czy jak to się tam mówi ale z każdym kolejnym tomem amuletu coraz bardziej wchłania mnie te, te, ta historia wyobraźnia autora zdaje się w ogóle nie mieć granic, rysunkowo sobie radzi rewelacyjnie, ponieważ on jest zarówno autorem scenariusza jak i rysunków no i wydawnictwo Planeta Komiksów bardzo fajnie ten komiks w Polsce wydaje i to jest mój ulubiony komiks od nich w chwili obecnej chłopaki zostali przebici i to bez większego trudu Kolejna kategoria. Najlepszy komiks niewydany w Polsce. I tutaj mamy po jednym typie. Tak po jednym typie ze względu na to, że no, PLN -y tak ostro idą mi na polskie wydania, że ja na zagraniczne już praktycznie nie mam pieniążków. Oprócz paru rzeczy z DC i paru rzeczy z Image to praktycznie nic nie zbieram po obcemu. Mhm. Więc też um, Zakres wyboru był dość wąski, ale chciałbym wskazać komiks, który przeczytałem cyfrowo i od trzech, trzech miesięcy się zabieram za kupienie papierowego jakoś nie umiem się za to zabrać, ale jest to The Pervert z wydawnictwa Image Comics, scenariusz Michel Perez, rysunki Remy Boydel. Jest to bardzo poruszająca, bardzo mocna historia transseksualnej dziewczyny która rozpoczyna pracę jako sex worker w Seattle. Mm -hmm. I jest to naprawdę mocna i zapadająca w pamięci rzecz, która w dodatku została przecudownie narysowana. Tutaj Remy Boydel, on zresztą był nominowany do iluś, tam do iluś tam nagród, akurat nie za ten komiks, ale za swoje wcześniejsze, za swoje wcześniejsze prace, no i no wow, no, wow. jest to rzecz, która zdecydowanie mogłaby się pokazać w języku polskim, aczkolwiek podejrzewam, że te wydawnictwa, które publikują albo próbują publikować komiksy od Imidżu w Polsce, myślę, że nie, nie miałyby odwagi jednak mimo wszystko. To jest taka rzecz, która by mi bardziej pasowała do Kultury Gniewu, może do Timofa, a, a tam raczej Imidż nie jest jakoś szczególnie. Obecny w, w ofercie, ale no, no super rzecz, naprawdę bardzo się cieszę, że skusiłem się na ten komiks i zanim oddam Ci głos, jeszcze tutaj jedną rzecz chciałbym wyróżnić w tej kategorii, jest to Milk Wars z DC Young Animal. Okej, okay, no to, to, to byłoby wspólne w sumie. Tak, D DC Young Animal, które niestety mnie zaliczyło... Smutnie krótki żywot, ale dało nam kilka naprawdę świetnych rzeczy i crossover pomiędzy Justice League i bohaterami z Young Animal pod tytułem Milk Wars, no naprawdę świetna rzecz i kurczę, jakby to kiedyś się ukazało w Polsce, to by dopiero było. Mm. A to co ja bym chciał, żeby, żeby zostało wydane właściwie powinno być rok temu powiedziane, ale poznałem to dopiero w tym roku, więc... Założę, że, to ma, że, że, że mogę sobie to wpisać. Chodzi Ja o... tylko chciałbym powiedzieć, że gdy mówimy tym rok, te, ten rok, tamten rok, to my, my cały czas nagrywamy w 2018, tak, dlatego musicie nam to wybaczyć. No. My favorite thing is Monsters, komiks, który dotarł do mnie po takich perturbacjach, że kupiłem go cyfrowo, jak to różnie bywa. Twórczyni Emil Ferris zrobiła niesamowitą robotę, jest niesamowitym komiksem bardzo poruszającym. Myślę, że znalazłby odbiorców na polskim rynku, a tak jak mówię, on jest teoretycznie, on jest wydany w, jako 2000, w 2017, natomiast w 2018 dostał znara, więc naciągam sobie, że to w tym roku mogłoby być. Mm -hmm. I Zresztą. to bardzo polecam. Je, jeśli ktoś zdecydowałby się na, na wydanie tego komiksu, myślę, że żeby się nie zawiódł. Rzu rzucałbyś monetami jak dziki. Tak. No ja myślę, że też już tyle o tym komiksie słyszałem dobrego, że, że aż sam jestem ciekaw. Kolejna kategoria? Najciekawszy tytuł, po który chcieliśmy sięgnąć, ale z jakiegoś powodu daliśmy dupy. No i, i Tutaj mm, smutne jest to, że znowu się zgadzamy ze sobą, ponieważ obaj nie sięgnęliśmy z jakiegoś powodu po weź się w garść, a nie Tak. I ja, przepraszamy. Ja, ja chciałbym powiedzieć, że dla mnie to jest podwójnie podwójnie niezrozumiałe, bo mam w domu chyba z 10 zinów, a, nie, a po ten pełnoprawny wydawniczy debiut koniec końców nie sięgnąłem. No mm. ja to podobnie jak ja, więc... U mnie, u mnie to jest tak, że, że się tak wytłumaczę z powodu tego, że gdy mam zakupy na gildii czy na, gdzieś tam na jakimś innym sklepie, kupuję polskie rzeczy, to staram się nakupić możliwie jak najwięcej rzeczy aktualnych, a niektóre rzeczy przechodzą na a kupię to za miesiąc. Tylko sęk w tym, Ta że, lista sęk w tym że grupa pod tytułem a kupię to za miesiąc jest już aktualizowana od dłuższego czasu i mam tam rzeczy, które nie, tyli, powiedzmy, że mm, weź się w garść ukazało się we wrześniu, a na kie, kupię za miesiąc, mam rzeczy i z lipca i z maja i e, nawet z zeszłego roku. Więc... Ta, ale to jest oczywiście do nadrobienia. Jak najbardziej a, postaram się. Bo... Tak samo do nadrobienia jest czwarty tom bo, Warchlaków, bo, bo, słucham bo Chciałbym się pochwalić, że rzecz, rzecz, którą wymieniłem w zeszłym roku w tej kategorii, czyli Życie i czasy sama Kwacza, koniec końców nadrobiłem. Kupiłem, kupiłem na Pyrkonie Tak, perko, samo, kupiłem na perkonie tak samo Śledzia mhm. nadrobiliśmy i ja nadrobiłem Zakładnika, o którym mhm. się muszę wypowiedzieć w podcaście. Okej. Okay. I tak, no Warhlaki, tom czwarty. Nie daliśmy rady. W roku 2018, ale to niedługo zostanie zmienione. Bo no bo to warhraki mhm. Pewien poziom zawsze trzymały. I wątpię, żeby teraz było inaczej. Oraz komiks. W moim przypadku, który niestety nie udało mi się ogarnąć, to jest pewnego lata z Kultury Gniewu. A gdy Kultura Gniewu... Nie, nie wiem co mam powiedzieć więcej o tym komiksie, ponieważ dałem dupę i go nie przeczytałem. Tak, więc... tak Ja muszę powiedzieć, że nie wiem czy widziałeś na Facebooku Kultura Gniewu wrzuciła taką grafikę ze wszystkimi swoimi publikacjami z 2018 roku i było tych komiksów 30. I ku mojemu zdziwieniu z tych 30, 19 mam. Więc i tak, ale pewnego lata nie mam. Mm, no <laughs> ja, widzisz. Jakoś tak się złożyło. Nie wiem, są, są takie rzeczy. Generalnie nie wiem, kultura gniewu, czy Teamów, czy wydawnictwo komiksowe to są dla mnie takie, takie, takie firmy, które, gdzie się nie powinienem w ogóle zastanawiać i brać wszystko jak leci. I pewnie bym się nie, nie, spa nie sparzył i się cieszył i same fajne rzeczy by to były. A tymczasem są jednak takie publikacje, gdzie jest takie, a może nie, a może poczekam na jakąś recenzję, a może za miesiąc, no i no cóż, pewnego lata... Przy, przyznam się jeszcze, że nawet nie brałem pod uwagę, że to w ogóle nabędę. Liczyłem może trochę na ciebie, a ty co? A ty co? No a ja zawaliłem, ale nadrobię. Nad, tak, będziemy się starali nadrobić. Jeżeli będziecie słuchać kolejnych odcinków naszego podcastu, to, to możecie nas rozliczyć, tak jak polityków się nie da rozliczyć. Dokładnie. Przejdźmy do kolejnej kategorii, i tutaj połączyliśmy trzy w jedną. Trzy? Nie, tak, aż trzy, bo była rzecz, był najlepszy film, najlepszy serial, najlepsza animacja i połączyliśmy to w jedną rzecz, w jedną kategorię, czyli najlepsza rzecz na ekranach. I do tej kategorii, gdybyśmy byli graczami bardziej niż jesteśmy, to i jakieś gry. Tak, to wrzucilibyśmy Spidermana, ale że nie mam tej konsoli, to Tak, ale że, że, że, że, nie wrzucam. Że ani ty, ani ja, żeśmy w to nie, nie pograli dłużej jak parę godzin gdzieś u znajomych, no to e, akurat nie będzie wrzucane. Najlepsza rzecz na ekranach. Ja tutaj mam wypisane po jednej rzeczy. No dobra, po dwie. Dwa seriale, jeden film, jedna animacja, ale jako że połączyliśmy te kategorie, no to wszystko po kolei. To co? Może no o... to jedziemy po kolei po prostu. No to może od serialu. Dobrze. Ja chciałbym wyróżnić za zeszły rok dwa seriale. Jest to Gotham i jest to Punisher. Bo przy obu się po prostu bawiłem jak świniak i. co prawda z różnych powodów, bo Gotham to jest taki serial, który serial aktorski oczywiście. Tak, oczywiście tak, serial aktorski, który nie ukrywa tego, że po prostu bierze mitologię Batmana i robi sobie z nią dosłownie co chce, jak chce i kiedy chce i ten serial już dawno przestał być jakkolwiek poważny czy próbujący być ambitny i po prostu tam się bawią, I, ale bawią się w taki sposób że ja to kupuję i, i absolutnie uwielbiam kolejny, kole, oglądać kolejne odcinki Gotam dlatego też cieszę się, że ten piąty sezon który będzie finałowy no, że, że powstanie nie że skasowali ten serial tylko że powstanie więc będzie będzie koniec no i Punisher przy którym się bawiłem z kompletnie innych powodów ponieważ był to po prostu najlepszy serial Netflixa ubiegłego roku jak dla mnie z tych dwóch które udało mi się obejrzeć ponieważ okay. ponieważ bardzo mm, chodzi mi o te Marvelowe Netflix no, no, nie, do nie że Netflixy ogólnie ponieważ na, y, obejrzałem tylko Pani Punishera oraz tak, staram się, przynajmniej próbuję dokończyć trzeci sezon Daredevila. Wciąż mi nie idzie dokończanie tego, ale. A czeka, jeszcze Defenders było, ale to. Tego wolałbym. Tego wolałbym nie pamiętać, więc. Um, no. Dla mnie byłaby to Sabrina, tak? Hmm? Jeśli mogę sobie to naciągnąć komiksowo, to, to chyba no, Sabrina. Możesz naciągnąć, to jest to jak tak... najbardziej na podstawie komiksu przecież. To, to mi się podobało. No ja tutaj wciąż się wstrzymuje ale ale może się w końcu złamie teraz jakby nie patrzeć będę mieć troszkę więcej to czasu. wkurza ta bohaterka Jezu jak ona mnie denerwuje. W sensie główna bohaterka ta główna bohaterka mnie denerwuje wiesz. w sensie e serial mógłby się nazywać przygody cioci Zeldy Hildy i jej głupiej bratanicy Aha. która wkurza wszystkich i trzeba naprawiać jej błędy. Rozumiem. Okay. To okej. Może jednak się, się nie zdecyduje. Ale nie, no ogólnie polecam, bo świetnie zrobiłem, tylko główna bohaterka jest irytująca. Hmm. Swoimi, wiesz egoizmem, myśleniem o sobie i jakby niezwracaniem mu... No dobra. Okej. Okay. No i Sabrina to jest jedyny serial z tych trzech, które wymieniliśmy, które wrócą z kolejnym sezonem, bo Gotham, <śmiech> Gotham już ma ten finałowy, paniszer na bank dostanie Kancela. kasację, lada moment, <śmiech> więc Sabrina przynajmniej wróci. Najlepszy film? W kinie czy z aktorami? No, aktorski, niech będzie. No, no dobra. No to chyba jednak ci Avengersie. Tak, bez przekonania. Da, no bo jeśli ogólnie rzecz, która, na, na której byłem w kinie, to byłby ten Spider-Man. Mhm. E, oczywiście z komiksowych. E, ewentualnie no najwspanialsza animacja, jaka mogła być, czyli młodzi tani akcja. No, tutaj wciąż podejrzewam, że wiele osób się z tobą by nie zgodziło. Ale widzisz jak potem przeglądałem opinię w internecie to trochę osób pisało, że ogólnie serial jest infantylny, ale że tu fajne nawiązania i coś tam, coś tam. Także no wszyscy znają doskonale nasze zdanie na temat Teen Titans Go że jest to serial wybitny. cudowny Tak. Świetny. Mhm. I, i, I zabawny. I uwielbiam, no? Tak. I, a film w kinie, Jezu, film w kinie był tak zabawny, mm -hmm. tak nasączony y, jakimiś żartami i staregami. I ostatnia scena, ostatni dialog w ogóle, który Robin wypowiada, dalej mnie bawi. Także. No, no cudo. Jedyne, tak. jedyne co szkoda, y, że dystrybutor y, czyli Galapagos, tak? nie zdecydował się na wydanie na Blu-rayu, dlatego że nie ma żadnych dodatków do tego filmu. nie? Znaczy mm -hmm. pa parę jakiś tam pierdół jest na DVD. Mm -hmm. Fajnie, że jest oczywiście angielska ścieżka dźwiękowa, ale chciałbym zobaczyć jakieś behind the scenes. Mm -hmm. No to, to byłoby naprawdę fajne. Natomiast y jeśli chodzi o film aktorski no to tutaj wskazujemy obaj Infinity War, Wojny bez granic, Avengersów aczkolwiek tutaj tak troszeczkę bez przekonania przynajmniej mi się wydaje, bo mieliśmy kolejny rok, gdzie było strasznie dużo filmów komiksowych w kinach yy, aktorskich, bo mieliśmy właśnie i ant drugiego i Avengersów i Black Panthera to już nie, nie wiem, czy to był ten rok czy to nie był ten rok, ale jako, że jeszcze świeżo w pamięci mam te wszystkie shitstormy to chyba jednak był, był ten rok no i Aquaman niedawno 2018, no. no i akłamen niedawno i tych filmów było dużo, ale chyba żaden z nas, żaden z nich nie wyrwał nas z butów, o jeszcze Venom był po drodze. I Mnie nie widziałem. I, i kurczę, no trochę, trochę jednak w zeszłym roku, gdy na przykład było Atomic Blonde Czy były. Mm, był Logan w zeszłym roku i to, to były takie filmy, które naprawdę. Czy nawet Ragnarok, który był mega zabawny. Mm, one zostawały w pamięci, a po tych filmach, no gdyby... W Infi... I w Lego Batman był rok temu, to o, nie, to, tak, tak, nie zapomina I gdyby w tym Infinity War nie było takiej końcówki, jaką nam zaserwowano, to kurczę to byłby taki... kolejny to jest pół filmu tak naprawdę. Kolejny więc... film do zapomnienia, bym w zasadzie powiedziała. Tak, to było mm. obstryknięcie było i e... No i czekamy na, na tą kolejną rzecz, na tą kolejną część Avengersów, ale no tak jak mówię, wskazujemy ten film jako najlepszy aktorski w tym roku, jeśli chodzi o rzeczy około komiksowe, ale bez przekonania. O, mhm. Po prostu. Nie że, nie że hejtujemy, tylko takie. Nie, bez... nie, to, bo to, to był dobry film, tak jak mówiliśmy. To było dobre półfilmu. Tak, to było bardzo dobre. Bardzo dobre półfilmu, ale też. Było po prostu no, no, kolejnym filmem. Mhm. Bawiłem się dobrze, oczywiście. E, no, ale jeśli chodzi o superbohaterów, to animowane w tym roku o, o wiele prze lepsze niż ten, Przebiły to. bo byli i Tytani i był niesamowity Spider-Man na końcówkę roku. Byli nawet i Nie ma mocni dwa. E, już mamy superbohaterów, mamy superbohaterów. Mhm, Aż miał być komiksowy. superbohaterów. Kr kręcę głową, bo nie oglądałem. A bardzo fajne, mhm. e, ale. No, Spider-Man i Teen Titans Go przebijają Re resztę, jeśli chodzi o rzeczy związane z komiksami, moim zdaniem. Okej, okay. no to przejdźmy do kolejnej yy, kategorii. Jest to najmilsze zaskoczenie ubiegłego roku, i tak przy okazji, no z tego od razu wyskoczę, bo mamy Teen Titans Go the, To The Movies yy, jako najmilsze, jedno, jedno z najmilszych zaskoczeń. Przepraszam, zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy. Batman Ninja, tak. Ach, mm. Batman Ninja, dokładnie. Dobrze. Koniec, wracamy do... Mm -hmm. Teen Titans Go To The Movies jako na, jedno z najmniejszych zaskoczeń, ponieważ nie ukrywamy, przynajmniej w moim przypadku tak było, że szedłem do kina z oczekiwaniami w stylu, że zrobią półtora godzinny odcinek serialu, a okazało się, że zrobili coś, co ten serial kompletnie przebija i to w taki no. bardzo pozytywny sposób, więc wyszedłem z kina nie tylko zadowolony, ale też i bardzo pozytywnie zaskoczony. I tłumaczenie było dobre i sam pomysł na... Y Tricykle napędzane sztosem. Mhm. Super. Bardzo dobrze się bawiłem na tym filmie. Dobra, a co jeszcze? Ach, kurczę, no, no strasznie dużo rzeczy mi utkwiło w pamięci i podróże w czasie, i uratowanie, i oraz nieuratowanie rodziców Batmana. No kurczę. I cameo Stan Lee i o, kurczę, no du dużo, dużo tych rzeczy było. Natomiast jeśli chodzi o takie najmilsze, najmilsze, najmilsze ze wszystkich, zaskoczenie tego roku. Ja tego oczywiście tu nie wypisałem na kartce, ale ze mnie cymbał. Egmont sięgający po Vertigo i to tak srogo sięgający po Vertigo. Czyli moment, w którym stwierdzono, że a jedziemy z tym koksem i zaczęto wydawać... Um, Łasucha zaczęto wydawać Ex Machinę, zaczęto wydawać Stonaboi. Kaznodzieja już się ukazywał od jakiegoś czasu, ale no Ludzie Północy, teraz zapowiedzi Dum Patrolu, Prometei, no kurczę, moja półka z komiksami Vertigo rośnie w zastraszającym mhm. tempie. Saga o potworze z bagiem, przecież to są same cudowne komiksy, może oprócz Ludzi Północy, ale same cudowne komiksy i naprawdę niesamowicie się cieszę, że Egmont się na to zdecydował, po prostu no, no super sprawa i co prawda w 2019 wygląda na to, że będziemy mieli przynajmniej przez jakiś czas po jednym tomie miesięcznie, a nie po dwa, ale no, mój Porwell nie będzie z tego powodu narzekał, a to wciąż są genialne komiksy i oby ich jak najwięcej, no na ten Doom Patrol niesamowicie czekam. Ale tutaj jak Ciebie cieszy właśnie Vertigo, mnie cieszy ogólnie hmm wśród różnych wydawców, bo mhm. przy, przy Mandioce jest to oczywiste, ale sięgani na komiksy po komiksy nie tylko amerykańskie, ale też właśnie i europejskie i południowoamerykańskie, które no dały nam, sam wymieniłeś, twierdzi Pereira, mhm. pojawiło się też Solo od Studia Lane, który jest świetnym komiksem, a to jest hiszpański komiks. Mm -hmm. no, mandioka. Je, no. Mandioka powinna mieć tutaj osobną kategorię. Tak, najlepszy komiks mandioki wydany. <grym> najlepsza roku. mandioka w mandiocy. Je, które jest niesamowite. Mm -hmm. Po tym, jak odpocząłem trochę z czytaniem tego, dalej uważam to za świetny komiks niekoniecznie tutaj na tą listę, mhm. ale coś co każdemu będę mógł od serca polecić, jakby to, że, bo wiesz, to, że wydawnictwa by chciały, to jest jedno, ale to, czy czytelnicy komiksu w Polsce byli gotowi na tak zróżnicowany, zróżnicowaną ofertę, to, to była druga rzecz, mhm. że nawet wydawnictwa, które pchały do przodu Rzeczy raczej, nie mówię, że tylko, ale że raczej superbohaterskie, jak chociażby yy, Mucha, też mm -hmm. oczywiście przez superbohaterskie mam na myśli po prostu amerykańskie takie mm -hmm. seryjne y, wydania, że sięg sięgnęły po twierdzi Pereira, czy po wampiry, W yy, no we Gmoncie zawsze była ta linia yy, mistrzów w komiksu, mm -hmm. ale też no, coraz więcej rzeczy jest i to jest fajne. Tak, tak, i skoro wspomniałeś o Egmoncie, to też kolejne bardzo miłe zaskoczenie. No, tak. Cały czas płaczę nad tym, że nie byłem w Łodzi i nie usłyszałem tego na uszy własne, bo wtedy bym tam normalnie zapewne musiałaby mnie ochrona wynieść, bo tak wiem, się cieszył, czyli zapowiedź kolekcji Karla Barksa przez Egmont. Tak, więcej kaczek. Więcej kaczek, jednak, jednak przez, przez jakiś czas mieliśmy wątpliwości, nie, bo była kawa zombo z takim Średnim odbiorem bym powiedział. Później były życie i czasy z Knelusa makwacza, które się. Z wy... takim średnim wydaniem bym powiedział. No Dobrze byś powiedział, ale za to, jaki to był hicier sprzedażowy. Przecież to się rozeszło jak bułeczki, i to bar, do druk też już się wyprzedał z tego co mi wiadomo. No i później przez parę miesięcy nie było nic. Ani słowa o tego montu, i tylko w zasadzie można było się zastanawiać, czy oni po coś sięgną dalej, czy nie, i nagle. Puf zapowiedź kolekcji Karla Barksa 30 tomów <grym> kupujcie i z, z, z tego co dowiaduje się od myślę, że spokojnie mogę powiedzieć zaprzyjaźnionego centrum komiksów Disneya no to też i te pierwsze dwa tomy kolekcji już też w niektórych miejscach są niedostępne więc wygląda na to, że, że pomysł się udał, a my się cieszymy niesamowicie, bo są, jest to naprawdę kupa świetnych, rewelacyjnych komiksów Czyli co, czy coś jeszcze możemy dorzucić do tej kategorii? Tak, jeszcze jedną rzecz mam wypisaną. Na mnie bardzo miłym zaskoczeniem w tym roku był powrót bicepsa. No i poziom dwóch pożegnalnych zinioli, które były od siebie kompletnie różne, ale oba były niesamowite i o, o, o takie ziny nic nie robiłem. I, jak jakby pożegnać się z klasą? Dokładnie tak. no Pożegnalne Ziniole to, to była klasa. No, Jeszcze z Milikana. Bi, biceps to w ogóle ekstra klasa. Strasznie dużo Zinów w tym roku ukazało się bardzo pozytywnie zaskakujących. Więc no, się, bardzo się cieszę, że X lat temu przekonałeś mnie do tego, że te Ziny to nie są takie głupie, jak myślałem. Sam się przekonałem. No i co? I została nam padaka. Tak. Ostatnia kategoria, największa padaczka. I ja tutaj chciałbym wyróżnić drugi rok z rzędu to samo. No, ale znaczy ja w sumie też jedną rzecz będę też wyróżniał chciałbym wyróżnić wydawnictwo Ultimate Comics, które drugi rok z rzędu pokazało, że nic nie potrafi zrobić porządnie w zeszłym roku wydali trzy komiksy, z czego jeden był nieczytelny, ponieważ stwierdzono, że produkt w języku lekko przypominającym język polski można opublikować i sprzedać i okazało się, że no ale, nie? Dobra, ale to było rok temu, po tak, tym roku Tak, później wypluto jeszcze dwa komiksy, które po prostu były słabe i pewnie też jakoś szczególnie mocno nie sprzedały a w tym roku co? Gówno Mianowicie ukazał się tylko e, drugie wydanie tego Archego, w stanie jak najbardziej poprawnym, bo już był dobrze przetłumaczony, fajnie wydany i tak dalej. Pojawiły się tam zapowiedzi kolejnych komiksów, kolejnych tomów Star Trek'a, kolejnych tomów Riverdale, zapowiedzi e, Jack Heda, Sabriny e, i, i paru innych tytułów z uniwersum Archie. Jak znalazł w momencie popularności serialu Riverdale czy startu właśnie wspomnianej serialowej Sabriny? No tylko, że co? No okazało się, że czytelnicy się chyba nie dali nabrać i po prostu nie udało się opublikować w tym roku nic. Nawet y, takim, taką wisienką na torcie żenady Ultimate Comics było to, że tuż przed Łodzią, przed Międzynarodowym Festiwalem Komiksu i Łodzi, zapowiedzieli, że nic nie wydadzą. I to jest takie podsumowanie. Jak dla mnie Ultimate Comics prawdopodobnie już nic nie wyda. I po tej żenadzie, którą odstawili w 2017 oraz w 2018 nie mam z tym najmniejszego problemu. Oddaję głos Tobie. Andrzej. Dziękuję. Ja chciałem e, powiedzieć, że największą żenadą jak zawsze od czasów istnienia tego medium są e, fani komiksów, w sensie fandom może bardziej niż, niż fani. Wszyscy znają moje podejście do e, osób tego typu. Pamiętasz tą reklamę? Tych zabawek, co śmierdziały? Tak, tak dokładnie. Eee, mam problem z tym, że... Eee, czekaj, jakieś przykłady. Eee, wydawnictwo eee. Kabum, które sobie świetnie radzi i regularnie publikuje, oczywiście musiało się tłumaczyć z tego, że nie jest e, jakimś poprzednim wydawnictwem, które zawaliło e, swój e, cykl wydawniczy, ponieważ internetowe śmieszki uważają, że są specjalistami e, w działaniu rynku komiksowego. Za to zawsze. E, minusik. Dla, no, dla mnie taką, Dla mnie perełką na torcie żenady w tym roku był, było, Były dwa szczały od JPF-u. I po, po, e, JPF tak, po pierwsze, gdy ludzie kupowali e, edycję kolekcjonerską Battle Angel Ality. I to były, to były dwie koperty, w jednej była manga, w drugiej były dodatki, a ludzie otwierali jedną kopertę, wyciągali mangę, resztę wypieprzali do śmieci i yy, robili wielkie halo w internecie, że gdzie są ich dodatki. Gdy wydawnictwo tłumaczyło, że to drugie pudełko to też była koperta, to jeszcze był ochrzan na wydawnictwo, że ale jak to, przecież nie oznaczyliście że wiesz, bo na, na tej kopercie powinna być taka wielka pieczątka z napisem to jest koperta debilu otwórz tą lepiej coś... żeby Michael Janin przyjechał do Polski, bo ja specjalnie zamówiłem jeden zeszyt ze Stanów a faktycznie to też bo jest to, Tak. także tak. no po prostu dlaczego każdym... Dragon Ball Super jest wydrukowany do góry nogami i... <śmiech> niestety trzeba trzeba jako, jakoś z tym żyć ale no, w nowym roku trochę więcej zrozumienia fani komiksów dla, dla innych ludzi, dla wydawców, i. No i trzeba się pogodzić z tym, że niektóre opinie warto zostawić dla siebie. Mm -hmm. No i ja jeszcze jako rzecz z takiej padaczki, właśnie chciałem wymienić. Y no, jeszcze wciśniesz to swoje ulubione wydawnictwo tutaj jakimś... Cudem. Dobrze, czyli śmierć Young Animal. A, Pone dobra, a to, przepraszam, to przepraszam. Ponieważ e, rzeczy z zagranicy, no już o tym imidżu, ileż można o tym imidżu. Jeśli chodzi o rzeczy z zagranicy, miałem faktycznie wymienione dwie, ale powiem tylko o jednej, czyli szybkie zamknięcie imprintu Young Animal przez DC Comics gdyż nie niestety pomimo tego że przez jakiś czas były to najlepsze rzeczy jakie DC miał w ogóle w ofercie sprzedaż była na granicy błędu statystycznego i pomimo dwóch prób reanimacji czyli najpierw Milk Wars i tego drugiego mm -hmm. rzutu tytułów to nie udało się i w chwili obecnej Janka Animal jest zamrożone. Tam Gerard Way się odgraża że jeszcze z tym Doom Patrolem wróci być może Kiedyś wróci, na pewno nie przy starcie serialu, ale cóż, ja bardzo, bardzo ubolewam nad tak, tak, tak szybkim zgonem tak fajnego pomysłu. Świetne komiksy dało nam to, na szczęście pozostaną i w mm. naszej pamięci. Tak, jest, wszystkie mam wydania wydaniach A no. Milk też masz? Tak. Zbiorczy? Bo Gnoje musieli zrobić miejsce na te shity od kuźwa, tego jak mu tam Bendisa. Ach. Nie, Ale to jest chudy Bendis. Nie przeboleje to. tego, że Bendis może wydawać 10 komiksów w DC miesięcznie, a Young Animal musi zdychać przez to. Smutno mi. Pieniądze. Young Animal, pamiętamy. Będziemy wracać. Pisujcie miasta w komentarzach. Tak jest, będziemy, będziemy wracać dobrze. No. To tak wygląda podsumowanie roku ubiegłego przez nas. W naszym wykonaniu dajcie znać oczywiście w komentarzach jak wy to widzicie mogą być mogą być w stosunku do naszych kategorii. Możecie dodawać coś od siebie. Jesteśmy ciekawi. Waszego zdania jeszcze tak, jako taką ciekawostkę dopowiem, że w głosowaniu ankietowym na grupie komiksy bez granic facebookowej w kategorii najlepszy komiks Polski wygrała ta Małpa poszła do nieba w kategorii najlepszy komiks zagraniczny wygrało wygrała piękna ciemność więc można powiedzieć że się zgadza, zgadzamy jak najbardziej z tym z tym wyróżnieniem natomiast w momencie gdy nagrywamy leci trzecia ankieta pod tytułem największa żenada ubiegłego roku i tutaj bym powiedział, co wygrywa, ale byś mnie posądził, że znowu wciskam imicz wszędzie, więc nie będę mówił. Dobra, to nie mów. I to by było na wszystko. W takim <głos> Trzymajcie razie. Trzymajcie się. I do usłyszenia następnym razem. Cześć.